Zagadka trzecia. Czyli ile to jest dwa razy dwa? Wystarczyły dwa dni, aby wszyscy mieszkańcy pola biwakowego zorientowali się, kim jest sympatyczny chudzielec z kaktusem. Detektyw Pozytywka. Słynny Detektyw Pozytywka. Popularność w równym stopniu zdumiewała, co peszyła naszego bohatera świadomość że gdziekolwiek idzie wszędzie towarzyszą mu zaciekawione spojrzenia była doprawdy nieznośna mam nadzieję że nie oblałem się jogurtem mam rotał po śniadaniu mam nadzieję że nie zgubiłem kąpielówek mam rotał po kąpieli mam nadzieję że nie chrapałem zbyt głośno mam rotał po poobiedniej drzemce co gorsza detektyw pozytywka któregoś poranka ujrzał swoje odbicie w nieruchomej tafli jeziora i odkrył, że jest potwornie chudy. Będą się naśmiewać, jęknął w duszy. Albo litować, pisnął cichutko i dokarmiać, wykrzyknął ze zgrozą. Na wszelki wypadek wypiął brzuch, nadął policzki i paradował tak po całym obozowisku. Szybko więc dorobił się opinii dziwaka. Dziwacy mają to do siebie, że dorośli od nich stronią, a dzieci wręcz przeciwnie. Od rana do wieczora wokół namiotu detektywa Pozytywki tłoczyły się więc rozwrzeszczane mikrusy. Krzyczały, piszczały, no i... Zadręczały naszego bohatera pytaniami. Ile pan ma lat? Ilu przestępców pan złapał? Czy od zawsze chciał pan być detektywem? Nie słuchały jednak odpowiedzi. Rozbiegały się, nim detektyw Pozytywka zdążył otworzyć usta. Zostawał więc sam. Oszołomiony ciszą, która pojawiała się z znienacka, zaraz jednak przybiegały inne dzieciaki i zadawały kolejne pytania. Czy ma pan żonę? Czy lubi się pan całować? Czy był pan kiedyś przystojny? A dorośli ze stojących wokół namiotów chichotali ukradkiem. Bo dorośli bardzo lubią, gdy dzieci zadają innym dorosłym kłopotliwe pytania. Na szczęście nie wszystkie były kłopotliwe. Ciekaw jestem, czy pan wie zapytał jeden z przemądrzałych berbeci ile to jest dwa dodać dwa razy dwa osiem odpowiedzieli odruchowo podsłuchujący dorośli sześć zaśmiał się detektyw pozytywka i poszedł nad jezioro, odprowadzany litościwymi spojrzeniami litościwymi choć to on miał rację detektyw pozytywka. Dokonał prawidłowego działania, więc dorośli z biwaku wywyższali się zupełnie bez powodu. Wiesz dlaczego?